Mam na imię Elżbieta, w Sycha, że jestem od trzech lat. U mnie kryzys małżeński, no, trwał długo, a jakieś cztery lata temu odkryłam, że mój mąż mnie zdradza. Później okazało się, że od 5 lat ma kochankę. Moja reakcja na to była taka, że od razu służyłam pozew o rozwód i wyrzuciłam go z domu. Mieliśmy pierwszą, spra pierwszą sprawę rozwodową, którą strasznie przeżyłam, bo mój mąż wtedy oświadczył, że już od trzech lat mnie nie kocha i w ogóle nie wyobraża sobie życia ze mną. Ja już, ja już troszeczkę ochłonęłam, w związku z tym jak sędzina zapytała, czy, czy ja go kocham, to powiedziałam, że tak. Mój mąż wtedy właśnie powiedział, że on mnie nie kocha i sędzina zdecydowała na trzy miesiące zawiesić znaczy zawiesić sprawę rozwodową z racji, że nie ustała więź emocjonalna. I, i, I to był czas, kiedy miał działać Pan Bóg we mnie. Ja wtedy Gdzieś przez przypadek w internecie zobaczyłam, że jest taka grupa sychar. właśnie umówiłam się z księdzem Szymonem i spotkałam się z księdzem i wtedy usłyszałam, że Bóg nienawidzi rozwodów. Ja później po rozmowie z mężem wycofałam ten rozwód, wycofaliśmy wspólnie razem, bo to też musiała być jego decyzja, dlatego, że gdy rozwód jest w toku, to nie może, nie może decydować o jakichś tam zmianach jedna strona, tylko to muszą być razem i myśmy w sumie razem wycofali ten rozwód, ale w dalszym ciągu mąż nie mieszkał, nie, absolutnie nie utrzymywaliśmy żadnych jakichś takich kontaktów od czasu do czasu, jakieś tam telefoniczne jedynie. No i po, po jakimś tam roku czasu zaczęło się wszystko zmieniać. Ja w tym czasie ten czas wykorzystywałam tak, że przede wszystkim bardzo się modliłam. Był taki czas, gdzie odkryłam taką książkę. Pan Bóg gdzieś mi podawał różne takie rzeczy, które miały mnie zmieniać. Ja przeczytałam taką książkę Moc Uwielbienia, gdzie właśnie jest wyraźnie powiedziane, że za wszystko mamy Panu Bogu dziękować. Dla mnie strasznie trudne było powiedzieć Panu Bogu, dziękuję Ci Panie za zdradę mojego męża. Bo dzisiaj mimo, że, że się tak zmieniło dalej, yy, mnie to wzrusza. Yy, także to strasznie było dla mnie trudne, żeby podziękować mu za to wszystko, co przeżyłam. Yy, złego oczywiście z moim mężem. Yy, I myślę, ta, yy, ta postawa dziękczynienia i takiej ufności, spowodowała, że, że mój mąż zaczął się zmieniać. Myśmy coraz częściej zaczęli rozmawiać i dwa lata temu, dokładnie we wrześniu, 17 września, mąż wrócił do domu. Gdy mój mąż wrócił do domu, to było straszne po prostu. Do tego stopnia, że, że już mieliśmy taką rozmowę, że jednak chyba nie ma sensu i my się musimy rozstać. Dlatego, że ja oczekiwałam, że on przyjdzie taki na kolanach. On przyszedł, dumny. On przyszedł dumny, z podniesioną głową, obwiniał mnie jeszcze o różne rzeczy, dlatego to była taka strasznie trudna, taki bardzo trudny czas dla mnie i dla niego. Ale podjęliśmy taką decyzję, że, że będziemy próbować. Zapisaliśmy się na terapię małżeńską. Niestety taka jest sytuacja, że mój mąż nie chodzi do kościoła. Dlatego mi, było mi tym, tym bardziej tym trudniej, ale ja tutaj przyjeżdżałam co, co miesiąc i, i, i to było dla mnie takim dużym też wzmocnieniem. Cały czas modliłam się na mocy sakramentu małżeństwa, po prostu moc sakramentu małżeństwa to jest taka ogromna siła i ona dawała mi właśnie tą siłę i ja na przykład jak szłam na mszę świętą, to na mocy sakramentu małżeństwa kładłam mojego męża na, na ołtarzu, na mocy sakramentu małżeństwa wielbiłam Boga w jego sercu i cały czas się, cały czas się modliłam za niego. No, i po jakimś tam czasie, około gdzieś jakieś pół roku od jego powrotu do domu, zaczęły się dziać takie dobre rzeczy między nami. Czyli pojawia się miłość, pojawiła się, pojawił się szacunek, taka serdeczność. I, i, i tak, jest, tak jest do dzisiaj. Teraz, tak jak powiedziałam, we wrześniu minęło dwa lata, jak mąż wrócił do domu i, no i my jesteśmy tak bardzo blisko. Na dzień dzisiejszy uważam, że najlepszą decyzję, jaką podjęłam, to właśnie tą, że, żeby mąż wrócił do domu. Chciałam jeszcze powiedzieć o drugiej sprawie, mianowicie o dzieciach. My mamy dwoje dzieci, Kasię 20 lat i Krzysia 19. I w trakcie całej tej sytuacji, kiedy wyszły zdrady męża, to moja córka moja córka zaczęła nienawidzić ojca. Ona w ogóle strasznie, strasznie przeżyła całą tą sytuację, natomiast syn Oczywiście, że, że był za mną, ale też jak sam mi powiedział, że on kocha ojca i, i on po prostu chce mieć z nim kontakt i, i, i tak też było. Miał ten kontakt z nim, natomiast córka absolutnie. Ja zaczęłam rozmawiać z moją córką, też pracować nad tym, żeby, żeby właśnie nie pojawiła się ta nienawiść, bo u niej też tak było. I tłumaczyłam, że nienawiść to jest taki krzew w sercu, który zasłania życie i że nie będzie umiała prawdziwie kochać, cieszyć się tym życiem, jeżeli nie przebaczy ojcu. To było strasznie, strasznie trudno. Ja mam taki dobry kontakt z moimi dziećmi, z moją córką, dlatego też ona często rozmawiała ze mną o tym i też mówiła, co się z nią dzieje. Jak ja oświadczyłam moim dzieciom, że ojciec wraca do domu to reakcja mojej córki była taka że mamuś nie masz ambicji w ogóle ona była wtedy w maturalnej klasie więc powiedziała to wytrzymajcie ten rok ja skończę szkołę pójdę na studia wyprowadzę się z domu wtedy się może wyprowadzać zresztą mówiła bezosobowo albo po nazwisku ojcu także strasznie strasznie było trudno i i, I też tak jak wrócił, to y, mój mąż zaczął się bardzo starać y, o, y, o dzieci, czyli o poprawę tych relacji z dziećmi. Y, no trwało to jakiś czas, ja powiem co jak jest dzisiaj. Dzisiaj moja Kasia jest tak zakochana w ojcu, y, a w ogóle to jest tak, że... Y, ani raz Ona studiuje teraz w Lublinie i ani raz się jej nie zdarzyło, żeby, żeby na przykład jechała busem do Lublina, tylko zawsze mąż ją odwiozi, mąż ją przywozi. Nieraz jest tak, że w sobotę na przykład ona nie wraca, no to na przykład mój mąż twierdza, a to jedźmy do Kasi jedziemy tak na Kasi na godzinkę, dwie. No to co się, te zmiany, które zaszły w relacjach między moją córką a, a mężem, to po prostu cud. To jest, to jest po prostu niesamowite. Nawet ostatnio było tak, że moja Kasia mówi tak, że ojciec mówił, że nie ma szalika, to ja poszukam w Lublinie i ja mu kupię ten szalik. Także po prostu z jednej i z drugiej strony najbardziej się cieszę, że Kasia się tak strasznie zmieniła, dlatego że po tym wszystkim jak ja mojego męża wyrzu wyrzuciłam, to Kasia się spotkała z nim raz i powiedziała mu tak, jesteś dla mnie śmieciem. Ja przestrzegałam, że nie może tak być, żeby ona, bo za każdym razem, jeżeli będzie chciała mu coś powiedzieć, to za każdym razem będzie mało, bo ta nienawiść będzie rosła. A dzisiaj, tak powiedziałam, że, że są ogromne zmiany. Też takie bardzo ważne wydarzenie dla całej naszej rodziny to były ostatnie święta Bożego Narodzenia, to już były drugie święta z całą rodziną. Pierwsze były takie nieciekawe, natomiast na drugie święta mój mąż nas przeprosił jeszcze raz za wszystko. I, no i to już były takie, takie dobre święta, takie bardzo bliskie, bardzo takie ciepłe, serdeczne. Ukoronowaniem naszego małżeństwa było właśnie 20 lutego w tym roku właśnie w kościele w w obecności całej wspólnoty Sychar odnowiliśmy razem z moim mężem właśnie małżeństwo, sakrament małżeństwa, także po tym u nas w domu żeśmy to mówili, że, że mamy wesele, że mamy ślub, że mamy ślub po ślubie. Poszliśmy gdzieś tam, mąż mówił w Lublinie, w jakiejś restauracji byliśmy na obiedzie, w czwórkę, czyli, czyli nasze dzieci i i my, cała rodzina wiedziała, że mamy ten ślub, także no, że to było takie, takie piękne i takie cudowne, także, a jednocześnie dowód, że Pan Bóg działa, Myślę, że Pan Bóg jest wielki. Ja jestem przykładem, gdzie właśnie tego, takiej naczelnej myśli sycharowskiej, że u Boga nie ma rzeczy, nie może że każde małżeństwo jest do, do naprawienia. Ja dzisiaj już jestem z tej drugiej strony, czyli z tej strony kiedy my jesteśmy razem, jesteśmy bardzo blisko, jest, jest, jest zupełnie inny wymiar tego małżeństwa. Natomiast ja w pełni rozumiem te osoby, które przeżywają na przykład no właśnie albo odejście, albo zdrady męża i, i jakby są w takim zawieszeniu, że nie wiadomo co to będzie. Ja dokładnie to przeżyłam. Był taki czas, że nawet ostatnio wspominałam to w domu, gdzie na spotkaniu Sychar przyjechała delegacja chyba z Sopotu. Chyba z Sopotu to, to by pani. Z Gdańska? Z Gdańska. Czy z Gdańska? Z Gdańska. No to tak, z Gdańska. I, i właśnie jedna kobieta właśnie z, z tej grupy opowiadała jak mąż wrócił i jak, jak właśnie jest ciepło i serdecznie. I właśnie też o dzieciach. Pamiętam jak opowiadała o dzieciach, że że właśnie tak się wszystko zmieniło, że, że, jej, że córki są tak za ojcem. I ja z taką straszną tęsknotą wtedy słuchałam tego i tak sobie pomyślałam, że chciałabym, żeby tak było u mnie, ale to jest niemożliwe u mnie. Że to jest niemożliwe dlatego, że no widziałam na przykład jaka, jaka jest Kasia, jak, jak to w ogóle wszystko Przede wszystkim widziałam jak mój mąż reaguje w ogóle na mnie na rodzinę, także, że, że po prostu nie było szans. A teraz te wszystkie zmiany, które zaszły, to po prostu ja uważam tak, że tak niesamowite cuda dzieją się w moim życiu, działy się i dzieją się w moim życiu, także dziękuję Panu. Pan jest wielki i wiem, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję. bardzo, panu, panu.